Bo w kolejny dzień ucieka, bezpowrotnie lecą chwile Zegar nie chce się zatrzymać nawet na to krótką chwilę To wie gdzie i za ile zdarzy się coś niedobrego Czy Bóg tak naprawdę chce w tym smutku naszego? Czy nas w ogóle nie kocha, że tak bardzo chce dla nas? W tym bicie mą złość podkreśla ten pas Czas jest okrutny i nie do przewidzenia Nie pyta nas, czy chcemy już powiedzieć do widzenia Zabiera nam to życie i kładzie nas w ziemi Czasem bez powodu, czy to nigdy się nie zmieni Czy kiedyś będzie lepiej, tylko Bóg zna odpowiedź To On zdecyduje, kiedy będzie już nasz koniec Kiedy mój czas przemije, lecz to jeszcze nie pora Bo mam swój cel do spełnienia, wiem, że się z nim uporam Że trafię do serc, bo to dobry jest przekaz nas jeszcze nie mam pewności, muszę trochę poczekać Czas ucieka za szybko, szybko Czas zabiera nam wszystko, wszystko Czas biegnie do przodu, do przodu Czas kładzie do grobu. Do Czas biegnie za szybko, lecz nic nie poradzę Nie zatrzymam go, przecież to nie ja tu mam władzę Ja tylko to piszę, co mam głęboko w sercu Nie kłamie, bo po co, to nie jest na miejscu Czas robi swoje, zabiera nam bliskich Jest bardzo okrutny, rani nas wszystkich Nic zrobić nie mogę, to boli najbardziej Nie wiem jak wytłumaczyć, wam wszystko najjaśniej Lecz trzeba żyć dalej, nie patrzeć na innych Bo wiem doskonale, ilu znajdzie się w innych Ilu wrogów na świecie, a ilu przyjaciół To od ciebie zależy Uwierz mi brachu, odpłacaj się ludziom, którzy są razem z tobą Wspierają, gdy spotkasz przeszkodę przed sobą Bo czas swój przeminie jak każdego człowieka Kto wie, czy za zakrętem śmierć nas nie czeka